No ale dziękuję i postaram się postaram się coś tam powiedzieć na temat swojego doświadczenia na programie. Wiem, że tematem jest krok piąty, ale może, nie wiem czy mogę, ale chyba mogę. Opowiem mniej więcej, jak to wyglądał cały proces stawiania kroków, a czy cały proces pokrótce, a zatrzymam się troszkę dłużej na omówienie tego piątego kroku. Nie wiem, czy tak mogę. No ja chyba nie ma nic, nic przeciwko. <grych> A więc yy, moja, moje, moje stawianie kroków rozpoczęło się od tego, że yy, dostałem na samym początku kilka wytycznych od, od sponsora, jakie miałem robić przed, yy, przed, przed pozostawieniem pierwszych trzech kroków. Dostałem kilka tam wskazówek, jak mam się zachowywać, gdy pojawi się złość, gdy pojawi się gniew, gdy pojawi się strach, w jaki sposób mam reagować. No i tak gdyby przez pierwsze, przez pierwszy raz, przez pierwsze, przez pierwsze dni stosowałem. I co? No i szykowałem się wtedy do wyjazdu do sponsora. Tam sponsora miałem 350 km ode mnie, od domu. Po prostu takiego sponsora gdzieś tam dostałem z polecenia i już nie przebierałem. Po prostu nie przebierałem, tylko e, poddałem się pod to, co tam mnie napotkało, co dostałem od, od, od, od znajomej. No i pojechałem. I to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Pojechałem, postawiłem, postawiliśmy sponsora w domu, to pojechałem na jego noc, przestałem się, na drugi dzień postawiliśmy pierwsze trzy kroki. Pierwsze trzy kroki postawiliśmy wtedy tego jednego dnia i zaczęliśmy, jak gdyby, robić krok czwarty. Zresztą znaczy zostało mi powiedziane tam, jak, w jaki sposób go robić. Mniej więcej miałem napisać tam trzy czy cztery listy, już teraz dobrze nie pamiętam, bo to już trochę czasu minęło, ale <śmiech> miałem, miałem sporządzić miałem, miałem cztery listy. No i pojechałem do domu, yy, robić krok czwarty. No to mi zajęło jakieś trzy no, tygodnie, żeby najpierw tam zrobić listy, później do każdej, do każdej, do każdej osoby po kilka, po kilka sytuacji tam wypisać. No i gdy byłem gotowy z tym krokiem czwartym, sponsor, sponsor powiedział mi, jak mam dokonać, jak mam się przygotować do kroku piątego. Jak gdyby ja tam nie szukałem, nie wybierałem osób, bo w roku piątym możemy sobie wybrać osobę, którą, z którą chcielibyśmy, go, chcielibyśmy postawić, no tam sponsor odsugerował, że, że najlepiej, żeby był to sponsor, że kiedyś po prostu jak pierwsi anonimowi alkoholicy stawiali ten krok, wtedy nie było jeszcze tak dużo, dużej ilości sponsorów takiego wyboru i tam postawiali gdzieś tam z, z jakimś wpiędzem, z czy, czy z jakimś tam znajomym, przyjacielem, czy z kimś takim zaufanym. No ja postawiłem na to, żeby postawić ten krok <coughs> ze sponsorem. No i jakie dostałem wytyczne do tego kroku, żeby jak, jak się do niego przygotować. Ja sobie go spisałem na kartce. Tego ogólnie nie trzeba robić na kartce i nie, nie, nie ten, ale ja jak gdyby żeby podołać temu zadaniu, jak gdyby, żeby nic nie pominąć, żeby gdzieś tam sobie czegoś nie zataić. Przygotowałem sobie ten krok piąty na kartce, spisałem sobie, miałem sobie wypisać. <coughs> miałem sobie wypisać najstydliwsze, najgorsze. Takie najgorsze, najstydliwsze fakty z mojego, z mojego całego życia. Takie, które, w których po prostu bałbym się komukolwiek wyjawić, bałbym się komukolwiek powiedzieć że wolałbym, żeby to nigdy nie wyszło na jaw i tak dalej. No, po prostu, jeżeli to jak to usłyszałem, także już wtedy już wtedy wiedziałem, że już wtedy wiedziałem, że no, czego mógłbym nie po, czego lepiej, żebym nie pomijał. No po prostu, bo od razu gdzieś tam w głowie pojawiły się takie takie takie wydarzenia z mojego życia, które na pewno chciałbym zataić, ale ja już wiedziałem, że ja już wiedziałem po prostu, że, że nie mogę, nie? że jak zataję te, te rzeczy, nie wyznam ich drugiemu człowiekowi to, mm, to będę się z tym męczył no, wiedziałem, że jak tylko czegoś nie powiem tylko czegoś zataję, to zaraz e, odjadę od sponsora, wsiądę do pociągu i będę miał całą, całą drogę będę myślał o tym, że tego nie powiedziałem <śmiech> także no wolałem się przygotować do tego wpisałem wszystkie te najgorsze, najstydliwsze fakty z mojego życia takie, które bym chciał naj, jak najgłębiej zakopać żeby się nigdy nie wydały pojechałem do sponsora na, pojechałem do sponsora na drugie spotkanie jak gdyby zaczęliśmy sobie do kroku czwartego tam tylko porozmawialiśmy o nim nie czytałem tego wszystkiego nic, nie, nic z tych rzeczy po prostu z czwartego kroku miało wynikać coś, coś zupełnie innego ale krok piąty wtedy postawiłem w ten sposób, że przeczytałem po prostu mojemu sponsorowi wszystkie te wszystkie te fakty ze swojego życia. On przytaknął, kiwnął głową, uśmiechnął się, ze mnie ci się nie zeszło i jak gdyby było po wszystkim, no i był cały, cały krok piąty postawiony. I tego wieczora, tego dnia jeszcze postawiliśmy krok szósty, siódmy, ósmy, i pojechałem do domu robić dziewiątkę. I pojechałem do domu i zacząłem po prostu krok, stawiać kroki dziewięć, stawiać krok dziewiąty. Mniej więcej to było już, <śmiech> yy, zajęło mi to jakieś dwa tygodnie, postawienie całej całe dziewiątki, po czym tam ze sponsorem na, już nie jechałem do niego trzeci teraz tylko na Skype'ie objaśnił mi, jak stosować kroki 10, 11 i 12 w codziennym życiu. I jak gdyby. No nie można powiedzieć na tym, że zakończyłem, no bo, bo, bo te kroki 10, 11, 12 stawiałem e, codziennie, tak? Stawiałem codziennie i to był tak jak gdyby mój cały codzienny, codzienny rozwój, rozwój duchowy, tak. Nie wiem, co to można jeszcze powiedzieć o tym kroku piątym, no bo. W sumie, jakie, jakie wrażenia mi towarzyszyły, może powiem, po tym, po, po tym postawieniu. No, fakt, fakt był taki, że trochę, trochę lżej się poczułem na pewno, kiedy opowiedziałem te, te, te takie wstydliwe fakty, bo gdzieś, może gdzieś tam podświadomie, czułem jakiś lęk, że gdzieś to się kiedyś wydarzy, gdzieś to nie wiem, nie chcę za bardzo też tworzyć jakiejś teorii na ten, na ten temat, ale samo postawienie kroków tak wyglądało i, i, poczułem, i poczułem dosyć, dosyć, dosyć, dosyć taką dosyć, tak, odczuwalną ulgę i można powiedzieć, że wtedy właśnie pojawił się we mnie taki, taka namiastka, taki pierwszy, pierwsze sygnały takiego spokoju. Pamiętam, wtedy sobie jechałem do domu pociągiem jeszcze tego samego wieczora, bo tak chciałem, żeby już tam nie nie już nie, nie są ja noc. Jeszcze tego samego wyczora w domu i z pociągu jechałem, i to... Można powiedzieć, że z takim spokojem, z takim uśmiechem, jak gdyby z... Patrzałem na świat, no, z takim innym, jak, i, jak gdyby, odczuciem, no. e, Miałem taką namiastkę pierwszego takiego właśnie spokoju, czy takiego duchowego, jak gdyby, no można powiedzieć, to odniesienia. To były takie, takie, takie początki tego tego właśnie... Pierwsze odczucia tego, że ten program zaczyna jak gdyby... Że on jest głęboki, że on tak naprawdę działa wewnątrz, że on... Yy, że on jest głęboki i jest na poważnie. Że, że, że można poczuć fajne, fajne, fajne efekty tego... Takiego duchowego, duchowego wzrostu. No to minęło trochę mało czasu już, a ja już, a ja już prawie kończę i... Nie wiem, co w sumie mógłbym jeszcze powiedzieć. Nie wiem, czy jeszcze mnie słychać w ogóle. Słychać, no. Tylko, że ja przy chwilę nic nie mówię, no bo w sumie nie wiem, nie wiem, co mógłbym dalej jeszcze powiedzieć. Pierwszy krok. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni, wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym życiem. No, był to krok taki, który ja e, najdłużej, najdłużej nie, po, nie potrafiłem pojąć tego kroku, nie potrafiłem jak gdyby zrozumieć, o co, o co w tym tak naprawdę chodzi. E, samo przyznanie się, że jestem bezsilny wobec alkoholu, to nie było dla mnie no, takie, takie trudne. Nie było, nie było takie, takie trudne, dlatego że... No, e, znałem, że jestem faktycznie bezsilny wobec alkoholu, że, że mam w sobie tą taką ten taki zapalnik, tak, że wypijam pierwszego i wtedy odpala się taka, taka chęć picia dalej i ona zawsze mi towarzyszy, za każdym razem, kiedy wypijam pierwszy kieliszek, po prostu muszę pić kolejne i nie mam czegoś takiego, że potrafię przerwać w trakcie, że wypić tylko jednego czy coś, no to było dla mnie jak gdyby no, proste, tak? ale trudniejsze do zrozumienia było dla mnie to, że tak naprawdę to, że ja nie chcę wypić pierwszego, to też, yy, to też nie rozwiązuje całego problemu. Problemem było to, że zrozumieć, że ja mam taką obsesję umysłu, która prędzej czy później <śmiech> ona po prostu we mnie rosła taka, taka nie próbuję to powiedzieć własnymi słowami w, y, rosła we mnie taka cały, cały czas złość, buzowała, buzowała coraz, coraz, coraz bardziej oczywiście kiedy, kiedy nie byłem jeszcze przed postawieniem tego, tego, tego programu <śmiech> i nie potrafiłem zrozumieć, że ja nie mogę na własny jak gdyby umysł kierować swoim życiem, no. że ja nie mogę używać jak gdyby swojego, swojego umysłu, że tak naprawdę to on mną kieruje, że ta choroba mną, że mną mną po prostu prowadza. Nie? <śmiech> hmm. Chciałem tak jak gdyby cały czas yy, kierować tym życiem. Nie? Chciałem, chciałem to ja yy, myśleć, jak to zrobić, co zrobić, kiedy zrobić, co powiedzieć, jak powiedzieć, no, bardzo długo, bardzo długo nie mogłem, nie mogłem do tego, jak gdyby dojść, że nie potrafię ja już kierować własnym życiem, że, że ta obsesja umysłu po prostu jest tak silna, że, że ja gdy zawsze, gdy miałem jakąś sytuację do rozwiązania, zaczynałem myśleć o niej i potrafiłem pół dnia, pół dnia przemyśleć, się to tak, tak, później tak. I, i, I w sumie, i w sumie straciłem na to kupę siły, a i tak, a i tak wychodziło, tak jak to miało wyjść, a, a ja gdzieś tam.